Kaclowa dziewiątka, audycja numerze 202 Witamy! Przed mikrofonem Adam I Darek Adam, dzisiaj krótko O czym opowiemy? O internecie I zapraszamy do audycji o internecie o numerze 202 Do, Do potęgi dziewiątej Magazyn o nauce i technice Zapewne wszyscy korzystamy z internetu Wszyscy znamy skrót www Czyli Wszechnica Wiedzy Wszelakiej, tak? No może nie do, nie do końca World Wide Web, gdyby ktoś nie wiedział Dokładnie tak e, Trzeba było może zacząć od dostępności e, e, Internetu U nas w domu Czy w firmie e, Jakkolwiek e, można powiedzieć Cokolwiek o internecie e, Tak wiemy, że dostępność To albo mamy e, Internet poprzez bezlimitowy e, Kabel e, Czyli tak zwany stacjonarny internet Albo bezprzewodowy, czyli to, co ostatnio dzieje się na rynku chociażby sieci komórkowych, ale tu już mamy limity. Ale limity występują również w internecie przewodowym i przykładem tego może być chociaż wiodący operator, jeden z większych w ogóle na świecie, te limity zdecydował się wprowadzić. Ale kiedy powstał w ogóle internet, bo historia takiej sieci, która miała skrót ARPANET, to sięga końca lata 60 XX wieku i wymyśliła to organizacja badawcza RAND Corporation, która prowadziła badania studyjne nad możliwością dowodzenia w warunkach wojny nuklearnej i na podstawie uzyskanych w ten sposób raportów podjęto prace projektowe nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować mimo jej częściowego zniszczenia. No i w ten sposób jednak yy, przesłanie było militarne, a stało się dzisiaj całkowicie cywilne i dla wszystkich. Można powiedzieć, że właśnie początki to właśnie takie militaria, wojsko korzystało z tej technologii, później poprzez różnego rodzaju wioski studenckie, akademiki, osoby, które uczyły się informatyki to wszystko ewaluowało i internet się rozwijał. Internet się rozwijał, a ciekawy jestem, czy ktoś z Was wie, yy, ktoś z Was słuchaczy wie, kiedy po raz pierwszy yy, uruchomiono, podłączono Polskę do Internetu, a miało to miejsce dokładnie 26 września 1990 roku i było to oczywiście łącze analogowe, miało ono prędkość 9600 bitów na sekundę, a pierwsza transmisja internetowa w Polsce miała miejsce dopiero w listopadzie 90 roku i zwią związana była z osobą doktora Grzegorza Poloka z Instytutu Fizyki Jądrowej Państwowej Akademii Nauk w Krakowie, który ściśle współpracował wówczas z Ośrodkiem Międzynarodowym Badań Jądrowych CERN w Genewie. Znany dzisiaj jest ten ośrodek chociażby z Wielkiego Zderzacza Hadronów, a internet w Polsce tak oficjalnie został udostępniony dokładnie 20 grudnia 1991 roku. To były początki oczywiście internetu, można powiedzieć takie badawcze testowanie tej technologii, a tak naprawdę po roku 2000 internet stawał się coraz bardziej popularny i można powiedzieć, że powstawały strony www, powoli to raczkowało samo wyświetlanie stron internetowych trwało do kilku sekund były również momenty, że im więcej osób było na danej stronie internetowej serwery tej strony siadały oczywiście w tym momencie nie ma takiej opcji ponieważ ta technologia cały czas ewoluowała silnik danych serwerów jest już coraz bardziej sprawniejszy, porównując to, co było 10 lat temu, a co tu mamy teraz to jest kosmos. Tak, ale ciekawy jestem również, bo takie ciekawostki wtrącam do naszej rozmowy, bo oczywiście pewnie wielu z nas dysponuje łączem internetowym, kablowym. Często korzystamy z tego internetu bezprzewodowego, czy to chociażby będąc w zasięgu jakiejś sieci Wi-Fi, czy też korzystamy z internetu bezprzewodowego w sieci komórkowej. Istnieje również możliwość korzystania z internetu satelitarnego. O tym chwilę. Teraz pierwsza piosenka w dzisiejszej audycji. Hold me, I will take it back Carry me, I will carry you then somehow is gonna leave you, and you will fade away You don't know if I'm running, scare or stay. The sun is gonna leave you, but you can hide away The night is just dark, blessed day Yeah Yeah Summer's gonna leave it, but you can hide away The night is just dark, bless day yeah, yeah. Care of me, then I will care about Hold me, I will take it back Carry me here, I'll carry you then somehow Sun is gonna leave you and you will fade away You don't know if I'm running scared or sick The night is gonna leave you but you can hide away The night is just dark, blessed day Po przerwie mówiliśmy o internecie, o tym że internet jest dostępny zwyczajnie po kablu, czyli taki zwyczajny internet stacjonary, powiedzieliśmy o początkach internetu, o tym że również ostatnio się pojawił internet bezprzewodowy, jest dość popularny, oferują go typowo sieci komórkowe, ale jest jeszcze inna opcja dostępu do internetu, i jaka Darek? jeszcze odnośnie tego internetu komórkowego to istnieje w Polsce operator, który tak naprawdę Polska gwarantuje dostęp do bezpłatnego internetu na terenie całego kraju i oferuje tą, ten internet jedna firma, ona się nazywa Aero2 i oferuje internet z maksymalną, jest to tak zwana socjalna usługa internetowa z maksymalną prędkością pobierania danych do 512 kilobitów na sekundę. W pierwszym roku świadczenia tej usługi to było 256, kilobitów na sekundę. Ważne jest, że połączenie z siecią zrywane jest co 60 minut, ale możliwe jest natychmiastowe wznowienie tego połączenia. Oczywiście taką kartę SIM dotyczącą darmowego internetu Aero 2 można sobie zamówić przez internet. Na początku chyba była stosowana jakaś opłata manipulacyjna w granicach 20 kilku chyba złotych i można było sobie taki internet zafundować i później za niego po prostu już więcej nie płacić. Ta karta SIM ma oczywiście możliwość wyłamania z niej jeszcze karty microSIM, czyli możemy używać ją w naszym indywidualnym modemie. A co na przykład jeżeli ktoś nie chce korzystać z typowo sieci komórkowych? A może skorzystać, bo na przykład mieszka w jakimś, na jakimś terenie, który jest pozbawiony dostępu do sieci komórkowych. No mało prawdopodobne, ale jednak się zdarzają takie miejsca nie tylko w Polsce, ale możemy sobie podróżować nawet poza granicami chociażby Polski, żeby skorzystać z pewnej opcji internetu. To jest jeszcze... I tutaj wymienimy nazwę, bo jest taki główny operator jeden właśnie tego, tego internetu. I jaki to będzie internet? Nazwa Two Way, to nazwa handlowa i jest to nic innego jak dostęp do internetu za pośrednictwem satelity i to internet satelitarny dwustronny bo do, dotychczas oferowany był jeszcze kilka lat temu taki dostęp do internetu przez satelitę że my linią telefoniczną czy właśnie siecią komórkową wysyłaliśmy zapytanie do sieci wpisując na przykład adres strony web i przez satelitę otrzymywaliśmy odpowiedź i ściągaliśmy te dane no ale to łącze miało jakąś ważną wadę, ponieważ no, ten wysył danych był bardzo, bardzo mały. Natomiast mogliśmy tak naprawdę sobie tylko przeglądać strony z jakąś tam w miarę jeszcze szybkością. Natomiast teraz ten, ta transmisja jest dwustronna i można mieć łącze internetowe, satelitarne o prędkości już od 2 do 18 megabitów na sekundę, czyli tak normalnie. Ciekawa propozycja. A ile taka dostępność do internetu przez satelitę kosztuje na przykład? Są jest kilka wariantów, jak wspomniałem jest to dostęp chociażby 2, 8 czy 12 czy 18 megowy, no oczywiście są tam jak to w internecie bezprzewodowym pewne limity dostępności, one wynoszą już od 2 gigabajtów miesięcznie, a cena takiego internetu to około 100 zł miesięcznie i to przy posiadaniu umowy na 24 miesiące, oczywiście dochodzi jeszcze koszt sprzętu o <laughs> sprzętu właśnie tej anteny satelitarnej, tego terminala i tego modemu satelitarnego, ale w ramach promocji można ten internet mieć już nawet od 79 zł. Najdroższa wersja ta około 20 megowa i dostęp do tego internetu bez żadnych limitów przez satelitę w dwie strony, wysył i odbiór, to około 330 zł. Może to być dużo, ale dla kogoś, kto mieszka zupełnie poza zasięgiem jakichkolwiek sieci, czy to stacjonarnych, czy komórkowych, w jakiejś głuszy, a jednak chce mieć łączność internetową w dwie strony, to może ją mieć tak nowocześnie bardzo przez satelitę. Bardzo ciekawa alternatywa, a my do tematu internetu wrócimy już za chwilę. Dobrze Adam, załatwiliśmy już sprawę internetu. Przed piosenką rozmawialiśmy o internecie, ojej, przepraszam, internecie bezprzewodowym, satelitarnym i komórkowym, ale jest jeszcze jedna możliwość, bo możemy korzystać często z darmowego Wi-Fi i to nie tylko w miastach, Adam zaraz o tym opowie, ale warte dodania uwaga, w niektórych miastach możemy korzystać z tego internetu, nawet w autobusach komunikacji miejskiej, A żeby było ciekawiej, e, nawet w niektórych, na niektórych liniach międzymiastowych, w, czy to różnych spółek PKS-owskich i oczywiście można tam sobie skorzystać z tego internetu Wi-Fi. Trzeba oczywiście powiedzieć, że jest to internet darmowy, bezprzewodowy, czyli jeżeli mamy jakieś urządzenie, czy jest to laptop, albo nawet chociażby komputer stacjonarny... Albo z telefon. ...z kartą bezprzewodową, albo właśnie telefon lub tablet, tak, o ostatnio dość popularny, Mamy opcję dostępu do internetu przez bezprzewodowy Wi-Fi albo chociażby za granicą, ta sieć ostatnio byłem w Niemczech jest opisywa, opisywana jako VLAN bo często mówiąc chociażby po niemiecku do kogoś Wi-Fi Niemcy nie rozumieją, oni bardziej korzystają z takiej typowej nazwy, która rzeczywiście istnieje w terminologii informatycznej wireless od tego słowa WLAN i jest to, tak jak powiedziałeś, tam również dostępne chociażby w autobusach miejskich, Wi-Fi, z tym również się w spotkałem, stanadzie. w restauracjach, chociażby w McDonaldzie. Na dworcach, lotniskach. I są też tak, to są te tak zwane hotspoty w różnych miejscach, w, w mieście nawet. Tak, w Polsce, chociażby we Wrocławiu mamy taki dostęp do internetu, ale zresztą nie tylko we Wrocławiu, bo rzeczywiście są takie miejsca, gdzie są duże skupiska ludzi i tam można z tego internetu sobie właśnie korzystać, po to chociażby, żeby sprawdzić własną pocztę, czy też nawet przeprowadzić sobie wideo, rozmowę. Oczywiście nie korzystamy wtedy z naszego pakietu danych, który mamy w naszym telefonie chociażby. Tutaj ważna uwaga. Jeśli posiadamy smartfon, to wiedzmy, chcąc ustrzec się przed wysokimi rachunkami, że smartfon jak my do życia potrzebujemy powietrza, on potrzebuje internetu i aktualizuje się, aktualizuje wszystkie swoje jakieś tam dane. Jeśli oczywiście mamy zsynchronizowane różne konta, to oczywiście tym bardziej i powinniśmy pomyśleć o wykupie u naszego operatora jakiegoś atrakcyjnego dla nas pakietu internetowego, chociażby po to, żeby właśnie mieć te aktualne dane w naszym telefonie, żeby móc synchronizować konta, które chcemy, sprawdzać pocztę i żeby nie płacić za to słono. Dany operator oczywiście nakłada limity. Wtedy to przeglądanie stron internetowych, że tak powiem, kolokwialnie, zmula, gdy przekroczymy dany limit, ale zazwyczaj mieścimy się w tych granicach. Korzystanie z internetu to przede wszystkim korzystanie z różnego rodzaju stron, witryn, ale jak również z kanału wideo popularnego YouTube albo transmisji e, dźwięku lub właśnie wideo e, Skype. Warte dodanie jest, że oczywiście również przez y, internet w telefonie komórkowym, przez chociażby przeglądarkę Operę Mini, którą polecamy chociażby ze względu na to, że ona kompresuje fajnie dane i dzięki temu zaoszczędzimy troszeczkę na tym limicie, możemy sobie przeglądać stronę podcastowej dziewiątki, a nawet pobierać i zapisywać audycje. Audycje mają zwykle około 30 MB danych, to tak dla tych, którzy chcą przeliczać to, ile tam limitu po prostu, o ile ich limit pomniejszy się, jeśli pobiorą sobie audycje, zwykle dwie audycje są w miesiącu, czyli tak około 60 MB, jeśli słuchacie dziewiątki na telefonie, poświęcicie na to. Adam, czyli co? Korzystamy z internetu. Oczywiście wszyscy korzystamy z internetu. Zachęcamy jakich młodych, oczywiście, no nie musimy zachęcać, bo dla niektórych bez internetu to jak bez nogi, ale również zachęcamy starsze osoby, żeby się uczyły korzystania z internetu, bo nie jest to przede wszystkim, jak niegdzie rozpowiadają źródło zła, ale przede wszystkim konkretnej informacji, jeżeli oczywiście wiemy, jak się korzystać, bo bez internetu nie byłoby podcastowej dziewiątki. No i oczywiście możemy się umówić przez internet, chociażby z sąsiadem, ale warto tutaj dodać, żeby ta rozmowa jednak nie pozostała nam w internecie, bo rozmawiać z kimś, kto jest za ścianą przez komunikator, to troszeczkę no taka utopia, jakby nie było, ale oczywiście bez internetu nie byłoby podcastowej dziewiątki od początku do końca, w dobie cyfrazacji cyfrowej, od 2007 roku. Zapraszamy na kolejną audycję numer 203 za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie. A o czym opowiemy, tego dowiecie się w audycji numer 203. Do usłyszenia. Do usłyszenia.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 Network dostarczy ten przekaz bezpośrednio do serca. W audycji numer 202 usłyszeliśmy utwory Egon The Sun oraz Robert Lawlor Newsreel. Oczywiście pochodzą z serwisu Podstaw Music Network, obecnie już Music Alley i są na licencji Creative Commons.